250 milionów złotych na koncie zbiórki Łatwo Ganga. Pieniądze trafią na pomoc chorym na raka. Nic nie wskazuje, by podejrzany umyślnie potrącił posła Łukasza Litewkę, twierdzi prokuratura. Mija 40 lat od katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Polskie Radio przygotowało specjalny podcast. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Co najmniej 250 milionów złotych udało się zebrać w akcji zorganizowanej przez influencera Łatwo Ganga. YouTuber przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, żeby pomóc dzieciom chorym na raka. O 21.37 odbył się finał akcji. Wcześniej stream był dwukrotnie wydłużany, w śledzenie zbiórki włączyła się cała Polska. Chcemy wierzyć w to, że ludzie są dobrzy, mówiła na antenie Polskiego Radia 24 aktorka Małgorzata Kożuchowska, która również brała udział w akcji. To jest coś bardzo pozytywnego. My chcemy wierzyć w to, że tak naprawdę ludzie są dobrzy i świat nie jest taki zły, jak nam się pokazuje, czy jak chcemy, żebyśmy myśleli. Na tym to prawda, to jest proste. To jest proste. Chcemy pozytywnych, dobrych emocji. Życie jest tak krótkie, że naprawdę no, nie można wiecznie żyć w zmartwieniach, w stresie i w lęku. Chcemy robić dobre rzeczy, chcemy pomagać i chcemy być dobrzy. Aktor Cezary Pazura podkreślił, że zbiórka to wielki gest solidarności. Chyba świat się w tej chwili dowie, że nikt jeśli chodzi o taki odruch serca i o, o umiejętność, o właśnie o tę solidarność, która u nas jest historyczna, to słowo u nas jest historyczne i coś znaczy, że jednak my potrafimy w takich momentach się nieprawdopodobnie mocno zjednoczyć i oddać ostatnią koszulę. W trakcie transmisji pojawiło się wiele znanych osób ze świata kultury, sportu i show biznesu. Pieniądze zostaną przeznaczone przekazane Fundacji Cancer Fighters na pomoc dla osób chorych na nowotwory.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 Ani jednej drogi więcej, czy nie damy sobie wcisnąć ekspresówki. Takie hasła pojawiły się na kolejnym proteście przeciw planowanej trasie S7 Kraków-Myślenice. Ponad 300 mieszkańców południowych dzielnic Krakowa i sąsiednich gmin blokowało Zag Zakopiankę w Głogoczowie, mówi Katarzyna Leśniak, przewodnicząca komitetu.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 Skażonej wody nie mówiono nam prawdy o tym, jakie tam było promieniowanie. Mieliśmy zawroty głowy i silne wymioty.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 Polskie Radio przygotowało specjalny podcast Czarnobyl Prawdziwa Historia. Autorem jest Roman Czejarek, dziennikarz programu pierwszego polskiego radia. Zaskoczyło mnie to, jak na wiele rzeczy się nabieramy. A z drugiej strony ta prawdziwa historia jest jeszcze bardziej dramatyczna, jak się słucha opowieści tych ludzi, którzy tam byli, którym ktoś bliski zmarczy, zginął i oni opowiadają o tej śmierci. O tym, jak łudzili się bardzo długo, że ten ktoś przeżyje. O tym, jak chwytali się czasami przedziwnych metod. Na przykład to, że jak się będzie piło dużo mleka, to, to na pewno nas uratuje. Była też taka koszmarna teoria, że alkohol chro przed radiacją i wiele takich mitów przetrwało i to, co zaskakuje dzisiaj też, ta zona jest zamknięta dalej. Tam się odrodziła przyroda. To wszystko w tym podcaście jest wyjaśnione. Atmosferę strachu, paniki i dezinformacji pokazują w podcaście materiały z Archiwum Polskiego Radia, w tym m.in. nagrania Jana Smyka, reportera Polskiego Radia Białystok. To były informacje Polskiego Radia 24. Noc będzie zimna z temperaturą do minus 6 stopni przy gruncie, na północnym wschodzie jeszcze porywy wiatru do 55 km na godzinę, a jutro od 9 stopni na północnym wschodzie, przez 13 w centrum, do 16 na zachodzie i na południu kraju. Sześć minut po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. Najbliższych kilkadziesiąt minut, dwadzieścia kilka minut, może tak, poświęcimy światom lękowym. To jest przewrotny dziennik czasów, w których chaos życia utrudnia znalezienie równowagi między pracą, między relacjami i samym sobą. Autor tego dziennika łączy perspektywy i w tym co lokalne szuka spraw globalnych. Zbliżenie. W studiu Mateusz Grzeszczuk, autor podcastu Podróż bez paszportu, ale dziś nie o podcaście, a o książce będziemy rozmawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kładę się nisko. Światy. Lękowe. Kto kieruje twoim strachem? Geopolityka, media i fake newsy. Przyznajesz, że spodziewałem się zupełnie innego tekstu, spodziewałem się analizy najnowszych wydarzeń na świecie, a tymczasem dostaliśmy coś w rodzaju dnia-świra? Trochę tak, ale na początku wielki plus, bo wszyscy bardzo często, kiedy ląduję studio albo rozmawiam, to przekręcają nazwę Światy Lękowe jako Stany Lękowe. Stany lękowe no to tak. jest oczywiste przejęzyczenie. No tak, więc jestem autorem książki Można i Stany Lękowe i Światy Lękowe. Cóż, ja sam nie wiedziałem, jaką będzie książką na, na, na zakończenie. Autor, przynajmniej ja, jeszcze nigdy jej nie przeczytałem w całości. Ale napisał pan w całości. Ale napisał w całości, nie ale nie czytałem tak nie, więc w całości. Jeszcze nie widziałem tego na początku. Zwykle sobie pracowałem wieczorami przy zgaszonym świetle, często w tle już podsumowania dnia w stacjach newsowych, telewizyjnych. Więc może taki troszkę charakter tej książki, że, że idzie się ten świat i geopolityka w tle również. Tym się zajmuję na co dzień. Więc jakim miałbym być mój pierwszy bohater? To są... Zapiski, które świadczą o jakimś rozedrganiu, o jakiejś nerwicy głównego bohatera, czy może jednak o jego głębokiej świadomości? To ciekawe, bo oczywiście ja też zmagam się z nerwicą, trochę tak jest i nie będę ukrywał. Często zadaje mi ktoś pytania: może ten bohater to ty? Ja mówię: nie, nie chciałbym się zaprzyjaźnić z tym człowiekiem, nie chciałbym spędzić dnia tak jak on, nie chciałbym mieć jego myśli, aczkolwiek łączy nas nerwica. Schorzenie XXI wieku, bardzo często znajomi z mediów Mówią, że, że to, jest, to jest standard dzisiejszy w pracy dziennikarza, Ale wracając, rozdrgania, próbą ułożenia sobie, położenia kresu różnym emocjom, poradzenia sobie z tymi emocjami. Bardzo często terapeuci mówią, że, że każdy z nas powinien sobie pozwolić na taki spokój. 50 minut patrzenia, nie robienia niczego, patrzenia w przestrzeń. Ten bohater nie ma takiej przestrzeni. Nieustannie coś, coś go dręczy, o czymś myśli, coś przyjmuje. Mówię o wiadomościach i nie tylko. Aż w końcu może właśnie w tym pisaniu odnalazł sobie właśnie takie ujście emocji. Może to jest taki, niektórzy mówią, świadomości. Strumień, strumień świadomości. świadomości tak. Ta książka to jest swego rodzaju dziennik. I tak jak pan wspomniał, główny bohater cały czas właściwie jest atakowany jakimiś nowymi informacjami, czyli w zasadzie żyje życiem człowieka XXI wieku w tej części świata. Z drugiej strony jemu w każdym momencie, każda czynność z czymś się kojarzy. Mycie zębów z sytuacją na przykład dentystów, spożywanie posiłku z produkcją takich czy innych produktów żywnościowych i tak dalej, i tak dalej. Może to jest właśnie, wracam do tego pytania, wyraz głębokiej świadomości. To może być, potrafi być przekleństwo, ale też i błogosławieństwo. Widzieć więcej, trochę czuć więcej, zastanawiać się, co się robi, co się przyjmuje, dlaczego ten świat wygląda takie nie inaczej. A z drugiej strony na każdym kroku uświadamiać sobie, że jesteśmy częścią czegoś globalnego, co ma wpływ na nasze życie i pojawia się jakaś taka bezradność. Bardzo często my dotykamy różnych przedmiotów, trzymamy je w kieszeni, towarzyszy nam jakiś świat, który tak po prostu przyjmujemy. Ten bohater okazuje się, że jego, tym przekleństwem jest to, że, że, że widzi więcej, że jestem trochę Nowakiem, typowym Kowalskim, który wie o tym, że, że rachunek za prąd nie wynika z, że wina pewnego premiera, tylko w, w, w, rachunek za prąd wynika z sytuacji gdzieś tam dalej, że ten świat, on się rozpoczyna daleko, daleko gdzieś i, i żyjemy w, tak, w takiej globalnej wiosce, mówi się tyle o McDonaldyzacji świata, więc jesteśmy takim jednym wielkim McDonaldem, gdzie, gdzie wszystko jest poukładane a jeżeli pewien dział kontroli jakości zawali to i nasze życie będzie wyglądało inaczej. Ja trochę ubolewam też prywatnie, że, że my niestety trochę zbyt mało zadajemy sobie pytania dlaczego. Na te pytania, na te kwestie jeszcze przyjdzie czas w naszej rozmowie, ale zostańmy przy bohaterze pana książki. On zakładając koszulkę spogląda na metkę i widzi napis, który go informuje, że ta koszulka została wyprodukowana w Bangladeszu. No i właśnie to jest pytanie, czy czytać, dowiadywać się, spoglądać głębiej, czy może jednak odpuścić sobie tego rodzaju informacje, żeby nie zwariować? Każdy ma inną psychikę, każdy, każdy też inaczej radzi sobie w świecie mediów, informacji. Dla niektórych jeszcze niedawno oknem na świat było tylko 30 minut serwisu informacyjnego na głównej stacji. I to było wieczorem podsumowanie, taka forma niemal, że kelner podchodzi podaje gotowe dane, dane, wybrane tematy. Dzisiaj... Pigułka. Pigułka. Dzisiaj jesteśmy właściwie nieustannie w tym świecie z uwagi na dostęp do, do, do naszych urządzeń. Jeżeli ktoś chce... Jeżeli chce się zmierzyć tym światem, proszę bardzo, proszę włączyć powiadomienia w telefonie. Ci, którzy wiedzą o tym, że... I też często spotykam się z tego typu opiniami. Ja wolę nie wiedzieć, bo się później denerwuję. Ja potem wolę odpuścić, bo wiem, jak to na mnie działa. Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne i o nim się mówi. I o tym kryzysie zdrowia psychicznego, więc bo być może, że nawet kosztem tego, że nie wiem, należy wyłączyć. Cóż znaczy moje nie wiem w obliczu tego, że wielu możnych tego świata nie wie, co, co na przykład przygotuje z rana pewien prezydent po drugiej stronie oceanu. Ciekawe, który? No, ciekawe, który. <grywa> bohater tej książki, bohater światów lękowych jest mieszkańcem podwarszawskiego obwarzanka, co, jak się okazuje, nie ma znaczenia, bo dziś właściwie ten punkcik na mapie, w którym mieszkamy jest drugorzędny, bo jesteśmy właściwie w każdym momencie, w dowolnym momencie, tu i teraz, wszędzie. Możemy być? Możemy być, możemy być. Chociażby jutro też wylatuję jeszcze w inne miejsce. przejecham tutaj pociągiem jeszcze z innego miejsca. Za chwilę udaje się, gdzie indziej. Ten warszawski obwarzanek potraktujemy jako pewną alegorię po prostu. Ludzi, którzy starają się znaleźć jakieś swój centrum świata. Ja też żyję w obwarzanku warszawskim, więc być może i znowuż bohater, bohater jest trochę podobny. Ale pytam też w kontekście takim, że dziś właściwie nawet takie miejsce, jak któreś z podwarszawskich miasteczek może być lustrem tego, co dzieje się na świecie? Że to nie jest tak, że dziś marki sulejówek czy którakolwiek z podwarszawskich miejscowości jest odcięta od tego, co dzieje się za oceanem, na Bliskim Wschodzie, w Azji itd. tak dalej, Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Znaczy, z jednej strony żyjemy w, no, trochę absurd. Żyjemy w świecie, w którym właściwie, no cóż, naczynia połączone, sytuacja w Argentynie wpływa na nasze talerze i wybory restauracyjne w, w knajpie. To, co się dzieje w Azji Środkowej, decyduje o naszym rachunku za, za prąd w kontekście energetyki. O tym, że pewien statek, blokuje pewną ciśninę albo blokuje trasę, sprawia, że też my też zaczynamy w tej podwarszawskiej miejscowości być częścią tych trochę wydarzeń. Nie da się dzisiaj uciec. Z jednej strony mam wrażenie, że mógłbym nawet zaprzeczyć samą sobie. Mamy głęboki, duży problem z relacjami, też z bliskimi, z naszą lokalną społecznością, stajemy się bardziej zamknięci, a tak niby bardziej otwarci, że niby ten smartfon jest jakimś oknem, ale tak naprawdę często nie wiemy, kto mieszka po drugiej stronie, nie znamy sąsiadów, na dole, na górze właściwie chcemy być trochę bardziej anonimowi i brakuje, tak jak w Polski, na polskich wsiach, elementem tradycyjnym każdej polskiej małej miejscowości, no były te ławki przy trasie, najczęściej jedna droga i, i tam się ludzie spotykali, najczęściej panie obserwowały ruch samochodów. Ja czasami bardzo miło na to patrzę, a dzisiaj, no właśnie, no, brakuje nam. Od razu zamykamy się, jak najszybciej wrócić. Ławeczki zastąpiliśmy smartfonami, te miały dać nam dostęp do całego świata, paradoksalnie zostaliśmy sami. Mhm. Pamiętam dyskusję sprzed kilku kilkunastu lat, one dotyczyły podejścia Polaków do informacji, wynikało z tych dyskusji, że Polacy niezbyt interesują się tym, co dzieje się poza Polską. Że skupieni są przede wszystkim na wydarzeniach krajowych, a to, co dzieje się, choćby nawet w Europie, ale już nie w Polsce, to ich dotyka umiarkowanie. To się zmieniło? Zmieniło się. Zmieniło, to znaczy kiedyś polskie media nie miały Powiedzmy, ludzi, którzy zajmowaliby się szeroko pojętą zagranicą. Bo też nie było zapotrzebowania. Też nie było zapotrzebowania. Polska wtedy no, była w tym ważnym okresie, i raczej chyba interesowaliśmy się naszym dobrobytem, wzrostem, pewną transformacją pod każdym kątem gospodarczo-ekonomiczną i nie... Wydaje mi się, że to jest cecha społeczeństw, które już żyją, powiedzmy... Nie społeczeństw, które żyją w dobrobycie, ale na pewno tych, którzy już się wzbogaciły, że już to, co gdzieś bliskie, nie wystarczy. Chcemy patrzeć nieco szerzej, nie tylko pod kątem informacji, ale podróżowania, sprawdzania, porównywania. Polacy też chcą odpoczywać, chcą często podróżować za granicę, więc tak, pojawiły się polscy korespondenci też media internetowe całkowicie zrewolucjonizowały to przyjmowanie informacji o świecie. Chociaż bardzo ubolewam, że nadal w dużych mediach nie poświęca się światu tyle czasu, tylko jesteśmy taką papką i kopii wklej dużych zagranicznych agencji, Reutersa, FP czy Associated Press. To znaczy, cały czas patrzymy na świat oczami ludzi, którzy z Polską i z naszym kontekstem nie mają wiele wspólnego. To znaczy, nie wiem, czy Polskie Radio ma ilu korespondentów za granicą, ale... Ma, owszem, w różnych zakątkach ciekawych świata. Tak, to prawda, więc Polskie Radio sobie radzi, ale bardzo często telewizję... No, no nie, no, najprawdopodobniej wymieniłbym, że pewnie i w Kijowie niektóre stacje i być może w Berlinie jest ktoś w Brukseli i w Waszyngtonie, a Azja na przykład, cała Azja Chiny, kraje ASEANu, czy w ogóle Afryka. To Indie już... przecież. Indie, to jest nikogo już... To, to, jak Maciej Okraszewski ten prowadzi swój popularny podcast, to polskiego czytelnika interesuje, no i widocznie interesuje dużo. Kiedyś słuchałem wywiadu, wspomina o tym, że, że kiedyś chciał sprzedać swoje teksty albo napisać jakiś tekst i miał z tym ogromny problem. Był niezrozumiany, że tekst na temat, nie wiem, Indonezji albo jakiegoś kraju afrykańskiego kogoś zainteresuje, a tutaj duża zmiana, więc ja widzę, widzę, widzę światełko. Ostatnie wydarzenia pokazały też, że na przykład takie kraje jak Pakistan, z naszej perspektywy kompletnie nierozumiane i chyba niewidziane, próbują dobić się do pierwszej ligi i nie jest wykluczone, że prędzej czy później im się to uda. A wracając do tej zmiany, do tego jednak wzrastającego zainteresowania tym, co dzieje się poza Polską, to jest zainteresowanie sprawami głośnymi? Czy może jednak polscy odbiorcy szukają trochę innych treści? Ja żyję w swojej bańce, więc w mojej bańce znam ludzi, którzy naprawdę interesują się wyborami w Djibouti. Znam ludzi, którzy inter interesują ich kwestie nie wiem, zdrowotne dotyczące krajów Ameryki Łacińskiej. Nie sięgają po informacje tylko wtedy, kiedy pewien prezydent wywozi drugiego prezydenta, znaczy przywódcę kraju do, do więzienia albo wybucha wspomniany konflikt na Bliskim Wschodzie. Nie tylko kiedy na no, głównej stronie ląduje jako coś i jako jedynka, tylko sami szukają. Zresztą warto sprawdzić w aplikacjach, jakie podcasty królują. I tam jest miejsce dla ludzi, którzy informują o świecie. Podcasty historyczne, podcasty międzynarodowe, podcasty amerykańskie. Są takie treści i one się bardzo dobrze słuchają. I ja też nie chcę tutaj karać Polaków i mówić, że wy wy interesujecie się tylko wtedy, kiedy coś się dzieje. To bardzo dobrze, że ludzie interesują się, co się dzieje w Izraelu, Iranie, to co się dzieje na rozmowach w Islamabadzie. Ale też często ktoś odbija piłeczkę, a czy Pakistan interesuje się Polską? Czy krajem typu Paragwaj i Urugwaj interesuje ich w ogóle cokolwiek, co się dzieje za linią w Donbasie? No też nie. Więc jakby bądźmy dla siebie też trochę wyrozumiali. Mamy ogromny potencjał, mamy rozsianych swoich obywateli na całym świecie. To jest świetne źródło informacji. Wydaje mi się, że może z ich pomocy też powinniśmy korzystać. Oni, oni też powinni sprzedawać te informacje, no być takim naszym pasem transmisyjnym. Mhm. Czyli może być tak, że swego rodzaju wsobność, skupianie się na sobie to jest cecha ogólnoludzka po prostu. To prawda, to prawda. I cóż, ja się nie dziwię. Polacy na przykład, już no, wchodzimy na kolejny jakiś temat rozmowy, pracujemy bardzo długo i bardzo ciężko. Jeszcze jest problem z tą efektywnością, z tym, żebyśmy odpoczywali więcej, a ja nie znam ludzi, którzy dojeżdżają godzinę do pracy, 8 godzin, godzina powrotu do dzieci i rodziny i powiedz mu, że teraz ma siedzieć i czytać książki o świecie, ma słuchać podcastu i jeszcze najlepiej zrobić szybki przegląd serwisów informacyjnych. To jest w ogóle niemożliwe. Bycie w biegu wydarzeń jest też jest czymś ekskluzywnym, czymś, że jeżeli masz czas przejmować treści z BBC albo obejrzeć sobie, porównać, albo też weryfikować, to naprawdę jesteś w gronie tych ludzi, którzy no, mają szczęście, że, że masz taką pracę albo że masz przestrzeń na to, żeby zrobić sobie prasówkę z, z, nie wiem, co się dzieje w Afryce i w Azji. A może to, co dzieje się w niektórych zakątkach świata, co czasem nazywane jest powiedzmy, w pewnym uproszczeniu, zwrotem konserwatywnym, to jest odpowiedź na to przebodźcowanie, na ten nadmiar informacji, którego doświadczamy dziś w XXI wieku, bo w ciągu dnia dociera do nas więcej informacji niż do człowieka wiek temu, w ciągu tygodnia, miesiąca, czy może i roku. Dlatego spada sprzedaż tygodników, magazynów. Już nikt nie czeka do poniedziałku. Tylko już informacje o exit-polach mamy o 21.00 i ty jak zdecydujesz się puścić magazyn do druku w poniedziałek, to możesz mieć na okładce. a znamy takie przypadki, zupełnie od, inny świat i wydaje mi się, że tak, że my też chcemy być. My mamy taką potrzebę nieustannie, żeby sprawdzać, żeby zobaczyć, klikać w powiadomienia żeby być częścią tych różnych wydarzeń, żeby nie odpuszczać. Ja też mam problemy w trakcie urlopu. Chcę odpocząć. Na przykład pojechałem ostatnio do pewnego kraju bałkańskiego, a tutaj budzę się nagle i bez laptopa, bez, bez możliwości zrobienia, zrealizowania materiału i żałuję i zdenerwuję się, że jadę na wycieczkę. Także jestem na urlopie, bo, bo rakiety na Bliski Wschód lecą i chciałoby się tłumaczyć, rozmawiać, być czytelni słuchaczami. A tu nie. No i to jest... To się nazywa FOMO, tak? Że się... Fear of missing out. Tak, tak, tak, tak. Więc 15 minut. Ja się czasami na tej samej wycieczce założyłem się z drugą osobą, że jak nie sięgnie po telefon na godzinę, to stawiam dobrą kolację. I co? No i wygrałem. Wygrałem 34 minuty, bo to wyszło tak... Ale to najlepsze było, że no pilnujemy się, to jeszcze pilnujemy, a później tak wyszło bezwolnie, taki ruch jakby wyuczony, nie ma że tak jak nie musimy się uczyć jazdy, tak niemalże do sięgania do tego telefonu w kieszeni. Ktoś nas ładnie wytresował. No jesteśmy wytresowani ewidentnie. Tylko, no właśnie, gdzie jest ten algorytm. Oglądam ciekawy serial na pewnej amerykańskiej platformie i tam jest rozdzielenie, tak? Jest taki serial Severance. No i właśnie my tam jesteśmy tacy, co tam nami, nami sterują. Polecam Państwu już leczą ciekawy. A ja polecam przy okazji książkę Anatomia pęknięcia, która też dotyczy różnego rodzaju tendencji w najnowszym świecie i tego, do czego one mogą doprowadzić. Wracamy do znerwicowanego, do rozedrganego bohatera. Jak Wypośrodkować. Bo z jednej strony ważne jest to, żeby się zastanowić, czy awokado w sklepie, przy domu powinno rzeczywiście kosztować 5 albo 6 zł, a jeśli tyle kosztuje, to czy aby nie kosztem czyjejś krzywdy warto wiedzieć, gdzie zostały wyprodukowane takie czy inne ubrania, ale z drugiej strony, jak nie, nie doprowadzić zwierzę. się do y, sytuacji paranoicznej. A wchodzenie do dzisiaj, do nie wiem, sklepu typu marki jakiejś odzieżowej przemarszałkowskiej i teraz poszukiwanie metki z danego kraju i obwinianie za to, że ja nie kupię tego t-shirta, nie, nie kupię tego, bo to jest wyprotokowane poza moimi standardami. Ja myślę, że taka dyskusja już się toczy, bo my coraz częściej mówimy o jakimś patriotyzmie gospodarczym, mówimy o jakimś świecie wartości, wspieramy te firmy i produkty, które są. Idea tych firm jest bliska nam samym. Ja przynajmniej staram się tak wybierać. Oczywiście, że wiem, że ta piłka, czy ten smartfon, czy inny produkt ma swoją cenę gdzieś. Tylko walka w pojedynkę kontra wielkie koncerny to jest bardzo nierówna walka. W Polsce mówimy bardzo często o dzisiaj, no bo jesteśmy produktem, jest też to, co używamy, co nam towarzyszy. Mówimy dzisiaj o big techach, o technologiach. Jeżeli polski rząd, polskie instytucje europejskie mają problem w tym, żeby wyegzekwować od dużych platform dzisiaj, które generują większe zyski niż jakakolwiek firma dzisiaj na świecie, mają problem z wyegzekwowaniem zapłaty podatku CIT czy wprowadzeniem, bo, no to czym jesteś ty maluczki robaczku Jakubie i co zrobić, co zrobić w tej sytuacji, jeżeli minister danego kraju nie może wprowadzić podatku od firm, które działają na jego terytorium? I to jest, dotyczy też innych naszych decyzji. Wydaje mi się, że też marki, które pięknie opowiadają o wartościach, boją się różnych bojkotów internetowych. Duże marki, z, szczególnie w branży odzieżowej, wydaje mi się, że są bardzo przeczulone na ten temat. Szczerbek na wizerunku naprawdę potrafi wpłynąć na wyniki sprzedaży lub też kontrahentów. Pytanie, jak długo internet pamięta. być ja, internet ma bardzo krótką pamięć, więc... Ja zawsze tutaj zrobię, raz jeszcze powiem o tym patriotyzmie gospodarczym. Jeżeli mogę skupić coś polskiego, wybieram tutaj, bo mam ewentualnie większy wpływ. Ja oczywiście nie twierdzę, że ten pojedynczy mały robaczek może zatrzymać big techy na przykład, tak. Ale raczej zastanawiam się jak ten mały robaczek ma działać, żeby z jednej strony pozostać jako tako w zgodzie ze sobą, a z drugiej strony, żeby nie oszaleć, zadając sobie pytania przy każdej kolejnej czynności. Czy zmywarka została hmm. wyprodukowana no tak. z materiałów, które nie niszczą środowiska, czy kawa została zebrana przez pracowników godziwie wynagradzanych i tak dalej, i tak dalej. Tych czynności codziennie wykonujemy multum. Zadaje pan bardzo trudne pytanie. Ja, ja sam się zastanawiam. W w zastanawiam. Jakby nie znam, nie mam metody. Nasze wybory od wyborach nie decydują też wartości, ale po prostu pieniądze. Jak mam zmusić kogoś do zakupienia kawy z dobrego sklepu internetowego, gdzie wiem, jak jest zbierana, że posiada certyfikaty i ludzie godziwią zapłatę, jak czymś totalnie normalnym będzie decyzja o zakupie tańszej kawy czekolady czy innych produktów w głównym sieciówce, która działa w Polsce, bo po prostu nie mam na to pieniędzy. To jest po prostu kolejne pewna ekskluzywność. Jeżeli ty możesz, twoja pensja pozwala na to, żeby zadać sobie pytanie. No właśnie, to nie tylko pieniądze wydaje, ale też chciałbym decydować o tym, na kogo je wydaje. Niestety, no, nawet jeżeli ktoś posiada tą świadomość, to fakt, że wierzę, że wybierze produkt, nawet tej firmy, którą, z którą chciałby tak walczyć, jest też niczym złym, Sama świadomość, no jeżeli nie może sobie na to pozwolić. W Polsce mam wrażenie, że... Znaczy ja nie mam dobrej opinii o tym, co się dzieje w kontekście gospodarczym. Mam wrażenie, że wielu znajomych Moich wielu znajomych ciężko znaleźć pracę, ciężko hmm. czasami żyć od miesiąca do miesiąca. Wiele baniek różnych, pękło e, również ta związana z, na przykład z rynkiem IT. To wielu znam programistów, którzy nie potrafią znaleźć sztuczna inteligencja, wchodzi w życie i zabiera pracę. A jeszcze wczoraj byli królami życia. Jeszcze wczoraj tak, a ja dzisiaj sam wykonuję trzy czynności, które kiedyś płaciłem za te usługi komuś, a dzisiaj wykonuję je różnym kliknięciem, więc ja myślę, że rozmowa o wartościach, o tym, co mogę zrobić więcej, jak mogę decydować jakie firmy wybieram, jakie produkty. Zaczyna się wtedy, kiedy jest pewien poziom bezpieczeństwa, również tego ekonomicznego w portfelu. Po prostu mu muszę wybrać tak, a nie inaczej. Ten t-shirt nadal przyjdzie z, z takiej platformy z, z pomarańczowym logotypem, a nie wybiorę sobie z polskiej szwalni z podłodzi, no bo nie stać mi na to. Spokój też zaczyna być towarem deficytowym. Rzeczywistość przyspieszyła, dzieje się bardzo dużo i w tym kontekście zastanawiam się, jak nie utonąć w tym gąszczu. Jak pan, jako twórca podcastu, dobiera tematy, dobiera gości, żeby nie zniknąć w tym tłumie innych podcastów i treści, które dzień w dzień, godzina po godzinie, minuta po minucie są serwowane. Ja powiem, że nie mam żadnego wpływu na to. To znaczy, ja jestem niewolnikiem algorytmu. I niestety toczy bardzo nierówną walkę jak wielu innych twórców. To znaczy największym towarem w internecie, największą emocją, która konsoliduje jest gniew. Jeżeli chcesz nagrywać audycje, programy, gdzie zawsze coś jest przeciwko czemuś, prawda kontra kraj kontra opinia kontra, to być może się w tym świecie odnajdziesz bardzo dobrze i będziesz musiał funkcjonować. Ja mam to szczęście, że też podcasty i programy funkcjonują dzięki wsparciu różnych ludzi, to znaczy i w serwisach crowdfundingowych są ludzie, którzy, z którymi współpracuję, e, nawet i firmy, marki, do których też mam zaufanie, więc mogę sobie pozwolić na to, na ten, mam ten komfort. Wiem, że, że, że, że, że mogę sobie nie być niewolnikiem tego, co właśnie dzieje się dzisiaj na Bliskim Wschodzie, ale mogę sobie pozwolić na to, żeby dzisiaj na przykład wrzucić taką inną audycję. Ostatnio opublikowałem audycję o Sudanie, Zapomniana wojna, zapomniany konflikt trwający. Mam ten komfort, więc to robię. Niestety też sieć, czy wyświetlenia, czy też funkcjonowanie nawet i polskiego radia 24 są uzależnione po prostu od pewnych algorytmów i albo się im podamy, albo nie. I niestety też istnieje coraz więcej. Konkurencja jest ogromna. Każdy z nas dzisiaj może być podcasterem. Każdy z nas może twierdzić, że może być dziennikarzem. Jeszcze ma pan ten komfort, że może pisać książki. Mogę pisać książki. Mogę lepiej... zajmować prozą. Tak, mogę, mogę, mogę kubki sprzedawać, mogę czapki sobie robić, założyć sklep internetowy i mówić, że mam markę własną i tak jak wielu dzisiaj też twórców sprzedawać kubki z Chin, tak? czy tam z Teamu, ściągane i później naklejka. I super. <śmiech> to jeszcze na koniec powiedzmy, kto wygrał wybory w Djibouti? Nie ma pojęcia, bo jeszcze nie, nie zmontowałem tego materiału. Jestem... Za, jestem... Powiem szczerze, troszkę rozczarowany z sobą, że nie odpowiedziałem na to pytanie. <głos> Będzie okazja, żeby się poprawić. Mateusz Grzeszczuk, autor książki Światy Lękowe. Kto kieruje twoim strachem? Geopolityka, media i fake newsy i autor podcastu Podróż bez paszportu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Spokojnego wieczoru. Jakub Kukla. Do usłyszenia. Zbliżenie.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 Reklamie. 32 minuty po godzinie 22 są takie sytuacje, które wprowadzają trochę światła do światów lękowych, na przykład akcja, która właśnie się zakończyła i w czasie której udało się zebrać ćwierć miliarda złotych na leczenie młodych ludzi chorujących na raka, do tej akcji przyłączył się między innymi aktor Sebastian Stankiewicz. Witajcie, witajcie serdecznie. My właśnie byliśmy z ekipą Furiozy w środku w tej najbardziej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 płacamy te pieniądze, że pomagamy, że licznik cały czas pije i że dobro zwycięża. Mówił Sebastian Stankiewicz, aktor, którego z całą pewnością Państwo doskonale kojarzą. Jeśli chodzi o wspomnianą akcję, przypomnijmy, udało się zebrać ponad 250 milionów złotych. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 22.36. Wtórka programu Kafe Armia. Dzień dobry, witam państwa wraz z Wojtkiem Ciargą. Proszę państwa, a dzięki kolegom i koleżankom w Polskim Radiu w Opolu nasz przemiły gość pani Ewa Bryl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Ewa Bryl, projektantka wnętrz i edukatorka, podobno fantastyczne wrażenie zrobiła na pani rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu. Wieść niesie już Takie. z Opola do Warszawy dzisiaj. Naprawdę fantastyczne wnętrza, ale coś, co szczególnie przykuło moją uwagę, to niesamowite schody, które przypominają nam tak naprawdę muszle ślimaka i jest to jeden z kluczowych także elementów projektowania biofilicznego, które wpływa mhm. na nasz dobrostan, właśnie odwzorowanie kształtów natury, takich morficznych form. Także. To już tak sprawia, tak. że człowiek, który tu wchodzi, czuje się niesamowicie. Proszę państwa, dzisiaj w Ogrodach Sztuki o sztuce pięknego życia, bo sztuka to nie tylko, jak państwo wiedzą, obrazy, galeria, opera, to także różny sposób wyrażania emocji i sztuka w takim ładnym życiu no, nie wymaga bycia ekspertem. I my dzisiaj z panią Ewą Bryl o tym, że wiara i potrzeba kontaktu z naturą jest głęboko w nas zakorzeniona, w naszym takim pierwotnym instynkcie i dlatego też coraz częściej powracamy do natury w projektowaniu, w designie, no w sztuce przede wszystkim, a my homo sapiens powinniśmy umieć to dostrzec. I nie musimy być, tak jak powiedziałam, ekspertami, ale umieć patrzeć i dostrzegać. To ja zapytam tak, sztuka i piękno. Kiedy mówimy o sztuce i pięknie, to bardzo często traktujemy to jako coś dodatkowego, tak, coś miłego, ale niekoniecznie nam potrzebnego. A tymczasem właśnie z perspektywy tego, co dziś wiemy już o mózgu i funkcjonowaniu, estetyka nie jest luksusem. To jest y, podstawowy element naszego y, doświadczenia. To jest forma ekspresji, sposób w jaki człowiek zawsze próbował opisać świat i swoje emocje, a piękno to y, doświadczenie, które odbieramy zmysłami, które realnie wpływa na to, jak się czujemy. To ma y, taki głęboki sens Tak też dla naszego badania, dobrostanu ale... chociażby, tak zwanego. Tak, jak najbardziej. Przebywanie w wnętrzach, czy też obcowanie ze sztuką, z obrazami, ale naprawdę doświadczanie tego, czyli nie przebieganie w galerii tylko 27 sekund yy, i tylko tyle spędzamy pokazują tak badania przy jednym obrazie, ale naprawdę doświadczenie tego ma realny wpływ na naszą biologię, na nasz układ nerwowy. I badania to pokazują niezależnie od tego, czy coś nam się podoba, tak? Czyli tutaj w rozumieniu takiego piękna. Dlatego mówi się o neuroestetyce, bo to właśnie wpływa na nasz układ nerwowy, na poziomie tym percepcji i emocji i to się dzieje w ogóle podświadomie. To zachodzi w naszym ciele, zanim my zdążymy to przeanalizować i o tym pomyśleć. Czyli neuro Estetyka to jest współczesne określenie dla tego, co kiedyś, o czym kiedyś mówiliśmy, że to taka spójność człowieka i natury, zmysło obserwacji, dzięki któremu przebywanie na łonie natury, ale wśród też dzieł sztuki współcześnie powoduje, że fantastycznie się czujemy. Ja lubię myśleć o dobrostanie jako o takiej równowadze. Niektórzy mm -hmm. postrzegają dobrostan jako brak choroby, a to no jednak tak. jest coś więcej. Kiedy jesteśmy w takiej równowadze, tak, mamy dostęp do tego spokoju, ale także do tej naszej energii i działania, wtedy właśnie możemy mówić o takiej homeostazie, takim balansie i właśnie dobrostanie, naszego ciała, naszej biologii. I chciałabym tutaj nawiązać do tego, co o czym powiedziała pani redaktor chwilę wcześniej, dlaczego w ogóle ten temat jest teraz tak ważny i istotny i współcześnie zaczynamy o tym dużo mówić. Dlatego, że ostatnie 50 lat bardzo świat wokół nas się zmienił, a środowisko ma bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy. Przyspieszyliśmy niesamowicie, mamy bardzo dużo bodźców wzrokowych, słuchowych, często jesteśmy po prostu przemęczeni i poirytowani tą ilością, bo nasz mózg jest ciągle pierwotny i on jeszcze nie zdążył zaadoptować się do tych naszych współczesnych warunków. Więc to, o czym pani wspomniała, że człowiek zawsze był połączony z naturą, przez ten bieg, który teraz się dzieje, myśmy odłączyli się trochę od natury, a tam właśnie znajdziemy dla siebie tą regulację, bo Natura jest jakby wpisana w nas, jesteśmy częścią tej natury, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy jak najwięcej czasu, jeżeli możemy, spędzali właśnie w parkach, w lasach, w ogrodach botanicznych. No właśnie, sezon y, trwa, właściwie już rozpoczęty, to proszę powiedzieć, jak kontakt z pięknem wpływa na człowieka? Ja myślę tutaj o takich popularnych formach, jak na przykład city break, jak wycieczki, relacje. Relaks, jazda na rowerze, wizyta w galerii albo w galerii rzeźb pod gołym niebem, bo coraz więcej jest takich miejsc, które łączą sztukę z naturą. Ten mechanizm jest w nas bardzo naturalny, tak? bo właśnie kiedy jesteśmy zmęczeni, przeciążeni, intuicyjnie szukamy właśnie tego kontaktu z pięknem czy naturą i dlatego często wtedy wyjeżdżamy i tam spędzamy ten wolny czas, bo to jest bardzo naturalny mechanizm. Nasz układ nerwowy Podświadomie szuka środowiska, które właśnie pomoże mu się wyregulować, a to działa na obniżenie tego napięcia, poprawę nastroju, czy w ogóle daje takiego poczucie oddechu, tego zatrzymania się. Więc właśnie sztuka także pozwala nam doświadczać siebie doświadczać emocji artysty, analizować, czyli na, na poziomie tej percepcji emocji, ale później na poziomie znaczenia. Co to dla mnie znaczy? Jak ja się z tym czuję? Więc ja tutaj bardzo widzę i bardzo lubię to sformułowanie, że sztuka pozwala nam się po prostu zatrzymać i usłyszeć siebie. To jest coś, co jest na no ekskluzywne współcześnie, bo czas jest najważniejszy tak. i to sobie zabieramy, czyli tą chwilę wytchnienia i naprawdę usłyszenia siebie, co to dla mnie znaczy, jak ja się z tym czuję, jakie to we mnie wywołuje emocje. Mm -hmm. Mówi się, że tu i teraz takim dobrym, ekskluzywnym jest właśnie czas, uwaga poświęcona jakiemuś wydarzeniu lub też drugiemu człowiekowi. Do tego wszystkiego powinniśmy jeszcze dołączyć, to się nazywa psychologia w sztuce, która to na nas bardzo pozytywnie oddziaływuje i właściwie to nie myślimy o tym w takich kategoriach, kiedy oglądamy na przykład obrazy z kwiatami albo z inną martwą naturą, albo fantastyczną rzeźbę, która stoi gdzieś w ogrodzie albo w parku rzeźb to się dzieje na poziomie podświadomym. W ogóle w projektowaniu, czy w ogóle w obcowaniu ze sztuką może tak być, że na poziomie gustu stwierdzimy, że coś nam się nie podoba, ale przebywając, czy w danym pomieszczeniu, czy w danej nawet galerii, już po pół godzinie, godzinie możemy czuć relaks. Czyli na poziomie świadomym to nie jest powiedzmy nasze, ale ja to czuję, że to mnie reguluje. I teraz próbując odpowiedzieć na to pytanie i wcześniejsze o, o tej architekturze tak naprawdę, które jest dla nas tak ważna i o tym, co pani redaktor w, w, powiedziała, że nie mamy właśnie współcześnie czasu, żeby siebie usłyszeć, to jeden z działów właśnie projektowania, który nawiązuje do tego nurtu, nazywa się Design for Connection, czyli projektowanie dla powiązania. To w ogóle, jak ustawiamy meble chociażby w domu, czy, czy centralnym punktem jest kanapa, ale gdzie siedzimy naprzeciwko siebie, czy stół, a centralnym miejscem może nie do końca jest telewizor, bo to powoduje, że znowu jako ludzie możemy zbliżyć się do siebie. I podobnie w miejscach publicznych, prawda, żeby znowu ludzie mogli ze sobą rozmawiać, a nie izolować się, bo e, statystyki mówią o tym, e, czy prognozy że, no, samotność będzie pandemią XXI wieku to o tym mogliśmy się już przekonać, przepraszam, po covidowo. Kiedy dom, to jedno wspólne pomieszczenie stało się zarówno miejscem relaksu, jak i miejscem pracy, miejscem zabawy, miejscem do, dla tworzenia różnych kulinarnych przysmaków i to wszystko w zamknięciu i, i jednak no, okazuje się, że... Do końca yy, nie wszyscy dają sobie z tym radę, dawali sobie z tym radę. Mhm. To był ten właśnie moment, który pozwolił nam się trochę zatrzymać, mimo tych no, negatywnych powiedzmy doświadczeń, ale jednak mogliśmy się zatrzymać i zastanowić się, czym. Miejsce, w którym żyjemy, co nas otacza, tak. czy jest wystarczająca ilość chociażby tego piękna, może sztuki, która może nas wyciszać i e, tak naprawdę stymulować. Więc ten okres pandemii był takim zaczątkiem mocnych rozmów właśnie na temat wpływu piękna sztuki czy architektury na nasze samopoczucie. No i to właśnie rezultaty i wnioski po czasie pandemii powodują, że open space tak zwany, czy wspólnotowość całego pomieszczenia, w którym homo sapiens przebywają, no jednak nie do końca jest tym patentem na XXI wiek i na wspólne bytowanie, prawda? Że architektonicznie jednak tak. potrzebujemy tej własnej przestrzeni, chociaż odrobinkę takiego miejsca, gdzie jesteśmy z sobą sami i umiemy w tym miejscu się poczuć dobrze. Absolutnie tak. I tutaj jest kilka czynników, o którym warto powiedzieć. Ten open space, no ich największym problemem z mojej perspektywy jako projektanta to jest akustyka. Gdy tak, no bardzo wiele osób pracuje wokół siebie, a mówi się, że zanieczyszczenie hałasem jest drugim, najgorszym zanieczyszczeniem zaraz po powietrzu. I my już nawet tego często nie słyszymy, bo mało kto z nas żyje w ciszy, prawda? Często mhm. jest właśnie, są, są różnego rodzaju media, ten hałas na ulicach wokół nas jest coraz mocniejszy, jest nas coraz więcej w miastach, więc często nawet nie mamy tego czasu, żeby zatrzymać się i usłyszeć e, ciszę po prostu. Więc myślę, że w open Space'ach to jest główny czynnik. No i jeszcze bardzo psychologiczny element dochodzi jak neuroróżnorodność. Każdy z nas, czy to neurotypowy, czy neuroatypowy ma pewnego rodzaju preferencje, w jaki sposób lubimy pracować, czym lubimy się też otaczać i to, co pani redaktor wspomniała, że to, żebyśmy mogli na chwilę pobyć sami i usłyszeć sa siebie po prostu, czy też skupić się na, na naszych zadaniach, patrząc na chociażby sztukę y, przy naszym miejscu pracy, y, bo Możemy spersonalizować sobie tą naszą przestrzeń, czego w open space'ach raczej, raczej się nie robi. To wpływa na naszą także kreatywność, na rozwój myśli, nowych idei. Także to, co nas otacza, nasze środowisko ma niesamowity wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na naszą kreatywność i rozwój. No właśnie, bo ten rozwój to określone warunki i mówi się ostatnio, że jesteśmy bardzo przebodźcowani. Wspominała pani o hałasie, ale my już nie słyszymy, nie umiemy słyszeć, usłyszeć ciszy, bo nam przeszkadza jak jest cisza. To jest niepokojące, a kiedyś to w ogóle, prawdę powiedziawszy, było coś uspokajającego. Natomiast myślę, że ten poziom stresu jest taki, że no nie dostrzegamy, nie zauważamy, Uważamy. No i w tym chcę powiedzieć, że chyba bardzo y, będzie wspomaga nas neuroarchitektura, estetyka i sensoryka. Tak razem. Absolutnie. Tak, odbieranie przestrzeni wszystkimi y, z, zmysłami. Jest to kluczowe w pracy projektowej, że nie tylko wzrok, chociaż y, 30% informacji odbieramy wzrokiem, ale te pozostałe zmysły, czyli zmysł węchu, który jest najstarszym naszym zmysłem, właśnie y, zmysł słuchu, tak, także i dotyk. Dotyk, który jest najistotniejszym dla homo sapiens tak naprawdę zmysłem, bo bez wzroku jesteśmy w stanie przeżyć, czy bez słuchu, ale nie bez dotyku. Także to także w rozwoju ewolucji zabraliśmy sobie trochę różnymi obostrzeniami dotyk, a to no jest właśnie. coś, co nas także leczy, buduje też wspólnotowość. No stare y, amazońskie plemiona to, był, to była jedna z technik samoleczenia właśnie poprzez dotyk, bycie razem, różnego rodzaju pieśni, więc no powrót do do siebie trochę od nowa odkrywamy coś, co kiedyś nam służyło i według rytmu czego żyliśmy i teraz jakby chcemy to przywrócić, bo w tej trochę pogoni za, za nowym, za tą globalizacją, za tym tempem, nowościami, myślę, że trochę zgubiliśmy siebie. Czyli szukamy harmonii, czyli szukamy tej harmonii w naturze, czyli szukamy też harmonii w sztuce. Absolutnie tak i może jako ciekawostkę też powiem, jeśli chodzi o naturę. W ogóle kontakt z naturą, jak pewnie państwo wiecie, w Japonii no jest przypisywany spacery leśne czy kąpiele leśne są mhm. przypisywane na receptę. Bycie w parku, zatrzymanie się naprawdę wpływa od razu na obniżenie naszego poziomu stresu, tego kortyzolu. Wspiera tą regulację emocjonalną i poprawia nam samopoczucie, wpływa na nasze tętno. To jest niesamowite, że mamy w rękach narzędzia, gdzie, tak naprawdę, które nie kosztuje nic, tylko przejść parę kroków do parku czy najbliższej okolicy i naprawdę wspomaga nasze procesy zdrowienia, bo my najczęściej teraz przebywamy w bardzo tym intensywnym czasie, gdzie yy, często wchodzimy w tryb takiej walki i ucieczki. Ilość bodźców, ale też ilość wyborów, które musimy dokonać każdego dnia, ilość informacji, które dostajemy na nasze telefony, tak, Przy, przez różnego rodzaju komunikatory, to wszystko są takie takie bodźce stresowe dla nas, więc ta regulacja i zadbanie o ten układ przywspółczulny jest tak bardzo e, ważne i istotne i dlatego natura, piękno i sztuka to są te elementy, które mogą nam bardzo, bardzo szybko pomóc właśnie z, no, złapać tą równowagę. Czyli równowaga to bardziej bycie offline niż online? Och, na pewno tak I jest bardzo już wiele współczesnych badań na ten temat. Chociaż muszę pani powiedzieć, że odnalazłam badania, że w ogóle obcowanie jest sztuką, ale także online i tak będzie lepsze niż bez tej sztuki. Więc Oo. chociaż najlepsze, tak, chociaż najlepsze to jest jednak natura. I tutaj mhm. badania są bezwzględne. Bycie w lesie, bycie w parku najlepiej, najszybciej na nas działa. Pomieszczenia zaprojektowane właśnie sensorycznie, biofilicznie także na nas bardzo pozytywnie wpływają, chociaż już nie, tak, nie takim silnym aspekcie jak natura. Więc ta sztuka także, jeżeli już naprawdę nie mamy wyjścia, to, to ten w systemie online także. Ale jednak, jeżeli te bodźce wzrokowe ograniczymy, bo ciekawe też badania mówią o tym, że ilość bodźców wzrokowych teraz, jako jak współczesny człowiek otrzymuje w ciągu jednego dnia, to jest taka ilość bodźców, kiedy nasi dziadkowie otrzymywali na przestrzeni Między 3 a 6 miesięcy. Niesłychane. To jest jakby naprawdę niesłychanie przyspieszenie. I dlatego... Tak, dlatego my naprawdę musimy się zatrzymać i zadbać o siebie, bo ta ilość no, wypaleń zawodowych, depresji, braku poczucia sensu życia, tak? Jak jesteśmy mm -hmm. takimi trybikami w kołowrotku chomika, ja tak lubię sobie to wizualizować i nie mamy tej czasu i momentu, żeby wyjść z niego i popatrzeć nawet na siebie to z tej perspektywy i znowu siebie usłyszeć, to naprawdę trudniej nam będzie do tego wrócić. A, a statystyki są nieubłagalne, tak? I one pokazują, że jednak zdrowie psychiczne, no, nie jest w najlepszym lepszej kondycji, czy w naszym kraju, czy też na świecie. No a wszystko się zaczyna i, i kończy właściwie w naszej głowie i, i, i nasz mózg decyduje o tym, jaka potem jest też nasza fizyczność, prawda? Tak, i właśnie przy kontakcie z naturą, czy, czy sztuką, czy dobrze zaprojektowanym wnętrzu, ale nie ładnym wnętrzu, tylko wnętrzu, które Komfortowym nam dla nas służy Właśnie komfortowym dla nas, tak, gdzie mamy zbadane potrzeby, czy właśnie, czy mamy jakąś neuroróżnorodność, czy potrzebujemy miejsca wyciszeń, zadbamy o tą haptyczność, czyli do, wszystkie materiały, które dotykamy, o dobrą akustykę, o doskonałe oświetlenie, tak, my za dużo w Polsce używamy światła zimnego i neutralnego, a to ciepłe światło sprzyja naszej regeneracji, także tutaj już wszystkich słuchaczy serdecznie zachęcam do lampek bocznych, kinkietów, szczególnie popołudniową, wieczorową porą, bo to powoduje nam, że naturalnie wchodzimy w ten stan wyciszenia i regeneracji. To światło nas może już prowadzić. Także są te elementy, które naprawdę możemy zastosować, żeby wspomóc się w tym procesie dążenia do tej równowagi. A proszę powiedzieć, czy my, każdy z nas, może osobiście w jakiś sposób kształtować taką estetykę codzienności? To się tak nazywa trochę zagadkowo, ale generalnie chodzi o to, żeby być wrażliwym na piękno, że coś jest ładne, że sztuka użytkowa to też ładny talerz, to ładny kubek, ale też i, i ładny design, że, że gust na przykład podnosi tę naszą jakość życia i, i, i otoczenie jest wtedy takie bardziej inspirujące. No, w domu też możemy otaczać się sztuką, możemy mieć swój ulubiony obraz, jakąś rzeźbę, samemu coś stworzyć. Czy właśnie ta estetyka codzienności ma teraz w dzisiejszych czasach takie znaczenie? Ma jak najbardziej, dlatego, że po pierwsze, w ogóle obcowanie ze sztuką, doświadczanie jej, czy to właśnie poprzez jakby talerz, czy jakiś element, który został stworzony z drewna, tak, wyrzeźbiony przez kogoś i kupiony na targu staroci, bo, bo ta sztuka, właśnie ważne jest, żebyśmy zmienili myślenie, że sztuka naprawdę nie wiąże się z dużymi pieniędzmi. To nie jest tak, że to jest tylko to, co jest drogie, jest sztuką. Że to sztuka antyki, to jest prawda? To, co... <głos> Jakiś. A dokładnie, myślę, że w każdym <głos> mieście, dużym i małym, są miejsca, gdzie możemy zakupić takie elementy, tak. rękodzieła, czy prace studentów niesamowite różnych uczelni, na różnych kiermaszach, które można zakupić. Wszystko to, co pozwala nam się zatrzymać, i tak samo w domu naszym, tak? kiedy każdy element, czy to właśnie ten ozdobny talerz, czy inna forma dzieła, pozwala nam się zatrzymać, złapać oddech i rozpoczyna proces myślowy, tak, o sobie, to, to to już są te elementy, które na pewno możemy wdrożyć. Warto także, żebyśmy rozejrzeli się dookoła naszego domu czy mieszkania, gdzie przebywamy na co dzień, czy też biura i zastanowili się, czy wszystkie elementy, które tam są, czy one nam służą, bo my po prostu często nie mamy przestrzeni na to, żeby zwrócić na to uwagę. Może czasami jest ich za dużo, bo przebodźcowanie we wnętrzu także jest elementem, od którego zaczynamy tę analizę. Tak. Mm -hmm. Więc ten, ten balans, o którym wcześniej mówiłam, on także jest istotny we wnętrzu, więc może nie zawsze minimalizm, bo my jako ludzie potrzebujemy stymulantów tak naprawdę, fraktale doskonale działają na naszą psychikę i na naszą równowagę. Więc minimalizm, ale gdzieś ta granica pomiędzy minimalizmem a maksymalizmem, tak? czyli też przeładowane wnętrza też nie do końca mogą być dla nas dobre. Czyli pięknie żyć to warto. Jak najbardziej tak i każdy z nas to mo może zrobić. Pierwszym krokiem jest to, żebyśmy się zatrzymali i zobaczyli to, co nas otacza, tak jak ja mogłam dzisiaj na przykład zobaczyć tutaj niesamowite schody w Radio Opole. A ja w Polskim Radiu widzę studio, które zostało odrestaurowane. Jest piękna konstrukcja z litego drewna. Jest nieprawdopodobna o. energia i dźwięk. I proszę państwa, naprawdę czuję się jak w latach dwudziestych, trzydziestych, a mamy XXI wiek. Ale jest po prostu pięknie. Jestem pierwszy raz w tym studiu. No i fantastyczna rozmówczyni w Polskim Radiu w Opolu, pani Ewa Bryl, projektantka wnętrz i edukatorka. Bardzo pięknie pani dziękuję za udział w ogrodach sztuki. No i o tej sztuce proszę państwa, że tak jak było powiedziane, to nie sztuka tylko w galerii, to nie sztuka okiem konserwatora zabytków, to nie trzeba być krytykiem sztuki, żeby ładnie żyć i chcieć mieć ładne rzeczy Fajnych ludzi wokół siebie. Pięknie Pani dziękuję. dziękuję. Pięknie dziękuję i cudnego dnia życzę, bo to piękno w różnych przypadkach dzisiaj odmieniamy. Dziękuję kolegom i koleżankom w Polskim Radiu w Opolu. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Również życzymy udanego dnia. A ja dziękuję Wojtkowi Ciarce za realizację, a Państwu za to, że byli Państwo z nami. No i tego piękna na co dzień. Życzmy sobie wspólnie. Dziękuję bardzo. Wtórka programu.